Witamy w najnowszym celluloidzie. Jest 28 październik. Jest 28 październik. Witam Wasokrze i Cortes. <zysk> Dzisiejsze newsy zacznę od dość nietypowej informacji, mianowicie pan James Farr, autor krótkometrażówek we flashu serii a podpisał umowę z jednym ze studiów Hollywood w Hollywoodzie. Właśnie nie odmienia. A Ja nie wiem, czy już się odmienia, czy jeszcze, czy jeszcze nie, bo to są takie wyrazy, że, że właśnie nie wiadomo, czy się odmienia, czy nie, bo kiedyś było studio tak, jak radio. radio, radio u, u mnie, w tym. u mnie, u mnie w, tym, w pracy pracuje koleż Anglik, nazywa się Simon. I oczywiście wziął. wziął Celno i nigdy nie mówimy na temat. Tak, tak. Wziął, wziął sobie za żonę babkę. No. i wiesz, i podjeżdża babka wiesz, i, i, i przedstawia się. Ja po prostu. Kto? Simonowa. Simonowa? Simonowa. Okej, no No w każdym razie... Tak, podpisał pan James Farr, autor rewelacyjnej serii We Flash'u, którą możemy oglądać w internecie. Podpisał umowę z Hollywoodem na produkcję filmu pełnometrażowego na podstawie jego serii. Ale powiedz, jak się seria nazywa. Kzombi. Kzombi, a no tak, do Kzombi. Na podstawie no, właśnie tej, tej, tej serii powstaje film pełnometrażowy o nazwie y, Martwy Chwili Przybycia. Dead on Arrival. Ser, seria, seria we flashu opowiada o, o małej dziewczynce, która zostaje znaleziona przez dość dziw, dziwnego osobnika, który jest zombie, ale takim myślącym. Generalnie wszyscy, cała, cała reszta jest że, zombie, niemyśląca i... Podróżują po zmarłych, podrż... mają różne przygody, blablabla. Bla, bla. Nie Fla, bla, bla. wiem, czy kojarzycie, by mi się teraz skojarzyło chyba. Ostatnio o tym rozmawialiśmy, znowu wspominaliśmy. Madstone i Terry Parker korzystali z tej samej technologii, to znaczy z technologii Flash, mm -hmm. czyli technologii, która pozwala. Shockwave dokładnie, tak? To, no nie, to, to nie, to dobrze, to... nie wchodźmy w technikalie. W każdym razie z tej... korzystali z technologii Flash, żeby prezentować nową swoją serię kresków, która miała za Tak kres... umowę z Shockwave na produkcję z Makromedią. Tak? Makromedią. Na, na, na stworzenie cerny. O nazwie wielomówiącej. Princes. princes. Polecamy Wam, po, poszukajcie sobie, wpiszcie sobie nazwiska Mats i Parkę. To są panowie, którzy stworzyli właśnie South Park. Tak, tak i, i Princes. Wiedzieli. I wpiszcie Princes, jest tego chyba, nie wiem, dwa, trzy odcinki. W, w, w internecie są dwa odcinki, które zrealizowali do momentu, kiedy nie skonsultowali swoich wyników z, z firmą, która im leciła. <śmiech> leciła i zasponsorowała. Naprawdę są ostre, mocne no nawet no zabawne. To, to jest dobry film no, obszarz, no. To jest tak. To, to jest obs, obsie, obsie, obsie. Nie, no polecamy, zobaczcie, Polec jest zabawny, jest naprawdę zabawny. Polecamy, polecamy Princess, e, Mata Stona i Treja Parkera, polecamy Kzombi, e, Jamesa Fara. Dobra, już no, wystarczy od tych tak, internetowych kreskówka, bo to już... E, jeszcze tylko wrzucę e, tym z Was, który, którzy nie widzieli kreskówek Weebla, e, jeżeli piszecie Weeble bo postaracie się... Happy, na Tree Friends. Happy Tree Friends. To są takie internetowe przeboje, które należy sobie, należałoby sobie zobaczyć. Eee, no Wystarczy z tą internetową twórczością. E co co, co mamy teraz na tapecie? Chyba mamy na tapecie Sobieskiego. Sobieskiego mamy na topecie. Eee, to nie mogliście tego nie usłyszeć. No Nie mogliście nie usłyszeć, że Mel Gibson będzie grał Jana III Sobieskiego. Padłem ze śmiechu, jak zobaczyłem e, e, w na gazecie wyborczej zdjęcie Sobieskiego, znaczy portret Sobieskiego, bodajże pędza Gębą? Z, z, z gębą Mela Gibsona z tym cygarem, w takim eleganckiej koszulce Polo za ileś tam setek dolarów e, skonfrontowane razem koło siebie. Wyglądało to przekonicznie. Harasimowicz napisał scenariusz, złożył gdzieś tam w ministerstwie oficjalnie, nie wiem, co mu to daje, że on złożył Tak Pan decyzji, Mariusz wyłożył 120 milionów. Nie wiadomo, co, co się z tym stanie. E, znaczy, Harasimowiczowi akurat wierzę, że, że, że, że, że dobrze zrobił to przyzwoicie, to. tak? Natomiast to jest ponad, ponad, ponad dwukrotna wielkość budżetu kowali. No tak, ale na, na film hollywoodzki to jest nic, tak? To jest, nie wiem, 120 milionów złotych to na dolary? No to jest baniek, no. 30 baniek. To jest takie 30, przepraszam. 30 baniek, tak. No to, to, to Gibson w dużo. roli sowieckiego. Białek stwierdził, że to była czysta kalkulacja. W tej chwili na czasie jest konflikt wschód-zachód. No, tak jest, no. Islam, chrześcijaństwo. I po prostu doszedł do wniosku, że ta historia sprzed tylu wieków jest po prostu na czasie. A poza tym Gibson Yes. Gibson jest ultrakatolikiem, bla, bla, ble Wszystko możecie sobie tak, przestrzegać wyborcznie, myślmy, będziemy no się nie będziemy się dublować. Byli... Krótkie pytanie, czy to się uda? Oczywiście. Ja, uważam że, ja uważam, że nie. nie? A wszystko dlatego, że takich scenariuszy, znaczy takich pomysłów już było dłużej. To, to, że ktoś powiedział, że, że jest 120 milionów e, i Gibson może będzie z nami rozmawiał, a może nie, a właściwie to jeszcze nie wie, to dla mnie jest takie. No tak, ale cieniu, jeżeli będzie Gibson, to w tym momencie mogą udać na jeżeli nie będzie, tak? No to co? Wierzmy, że będzie. Dobrze, dobrze. Piotr staje, że będzie. Ja uważam, że, że, że nic się z tego e, nie, nie urodzi. Co dalej mamy na topecie? 300. 300, a. a! Obejrzyjcie, obejrzyjcie naprawdę zwiastun. Polecamy. 300 zwiastun nowego filmu na podstawie komiksu Franka Millera dla tych z was, którzy nie wiedzą. to jest Sin City. E, film opowiada o bitwie pod termopilami, tak? Dobrze mówię, dobrze mówię. Koło... 300 żołnierzy broniło przejścia w Wąwozie. Tak, przed armią arabską, perską. perską. No. no, tak. Wygrali, zginęli, ale wygrali. Tak jest. Powiedzmy, że wygrali, powiedzmy, że na pewno zginęli. Natomiast warto zobaczyć graficznie, jak wygląda zwiastun. To znaczy... Każde ujęcie było obrabiane komputerowo. Właściwie każdy, cały film jest zrobiony praktycznie na blueboksie. Praktycznie na blueboksie. Mm... Ale nie razi to. Ja myślę, że razi. Znaczy, znaczy razi w takim zależy znaczy, co, co znaczy razi, bo razi to jest relatywne, tak? E, razi. No, widać to. Widać, e, że ten film jest namalowany bardziej niż nakręcony. tak? Natomiast no, robi spore wrażenie. No, no, no, no, graficznie jest niesamowite. Zobaczymy, jak będzie z fabułą, bo to też jest różnica. Myślę, że Frank Miner gwarantuje dosyć dobry poziom do Ale to nie jakość. jest tak, jak, jest, jak było w przypadku Syncytów, że on jest ureżyser, prawda? Nie. od nawet nie, nie jest nie. Co ciekawe, gdybyście zajrzeli głębiej, pan, który robi ten film. Uh, nie pomnę nazwiska, bo nie jestem Rainbow dzisiaj tak, przy, przy, <laughs> przygotowany, tak. W przyszłym roku będzie debiutował z filmem, będzie, debiutował, Boże, będzie startował z filmem uh, to się nazywa Rainbow Six. To jest taka bardzo znana seria powieści Toma Clancy o super tajnej organizacji międzynarodowej zwalczającej terroryzm, bla bla bla. Seria jest naprawdę a fajna... Jest, a to nie było na, na podstawie tego w gry komputerowej? To znaczy, to jest w ogóle seria gier komputerowych. To jest to nie jest tak, że to, było, nie, to była cała seria gier komputerowych. Plus oczywiście książki do tego, no bo to właśnie wydaje mi się, że się zaczęło od książek. To jest taki porządek, tak? Mm -hmm. Nie jestem pewien, może to fajnie Toma mnie, nie mnie ale wydaje mi się, że tak, tak było. Znaczy, zaczęło się od książki Rainbow Six, a potem były jakieś tam kontynuacje, potem wystartowała gra komputerowa i to się zaczęło tam ciągnąć dalej. Eee, no ale to nazwisko Toma Clancy gwarantuje dosyć wysoką jakość, więc wszyscy e, zobaczymy, jak będzie z tą karierą tego reżysera. Jest Pan, który zrealizował jeszcze dodam e, Świt żywych trupów, jeżeli e, widzieliście. Mam nadzieję, że nie pomyliłem, nie dobrze To pamiętam. No, naprawdę tak. dobry film, tak, na miarę Woody'a Alena. Tak. <laughs> No dobra. E, zobaczycie wszystko, w tej chwili usłyszycie e, zespół, a raczej wykonawczynię. No w, w sumie tutaj tak nie, nie mamy pojęcia, co to jest. E, Wykonawca nazywa się Udora, a piosenka nazywa się Light in the Hole. Czyli światło w dziurze. Światło w dziurze, celuloidzie. Mogę, nie mogę. Dobrze. A w tej chwili będziemy opisywać film... Świ Światło w wodzie, czyli e, film, który przeszedł właściwie... To jest, to jest niesamowite. Film twórcy bo nie powiem na razie, jaki to jest film. jest film twórcy, który, z którego każdy film jest hitem. Jest bardzo mocno reklamowany. A nie tylko w Stanach, ale też u nas. Mm -hmm. I, I każdy film właściwie no, jest komentowany, podoba się lub nie podoba, ale jest bardzo popularny, jest bardzo mocno rozpromowany. Mieliśmy dużą trudność w, z w ogóle zauważeniem tego filmu w Warszawie. Nie wiem, jak jest w innych miastach, ale w Warszawie ten film przeszedł desecha, Mówię o... Pani w Błękitnej Wodzie, albo Pani w Błękitnej toni, Już nie wiem, jakie jest tłumaczenie pani, pani w Błękitnej Wodzie. Najnowszy film M. Night Shyamalana. Lady in the Water, który in the water. Le, o wiele lepiej brzmi tytuł. No dobrze, no jakby <coughs> abstrahując już od tam jakichś tam mm, walorów językowych tytułu, to e, jakby A pan trudność, pan, mieliśmy... Autorem jest pan z nazwiskiem łamiącym język? Ja, ja mam nadzieję, że dobrze mówisz. Shyamalan. Shyamalan, tak. Night Shyamalan. Okej. Okay. <laughs> Znaczy, nie, nie będę wymieniał tych wszystkich filmów, no to, to, trzy najważniejsze wymienię: tak? Szósty zmysł, Niezniszczalnego i zaraz będziemy przejdziemy do dyskusji nad Niezniszczalnym, bo Piotr Piotrek już się mm -hmm. pali. E, Niezniszczalnego i, i pewnie, no nie wiem, Kręgi, tak? Co tam jeszcze Ta, było? Osa osada? Nie Osada. Osada, Osada. osada. Ok, Ta. no to cztery. No to tam cztery. Jeszcze, jeszcze jeden był. Już nie pamiętam. Coś tam nie, jeszcze, nie już nie. No dobrze. razie, każdy jego film, jak widzicie, był hitem, znacie pewnie te tytuły, więc e, trochę dziwne jest zachowanie producentów i dystrybutorów. znaczy producentów, nie, bo wiem, że to jest jakby zasługa dystrybutora, że, że ten fil tego filmu w ogóle się nie dało zobaczyć w Warszawie. My poszliśmy na seans, późny Seans Arkadii, na 22, to ja zobaczyłem zupełnie przypadkiem. Może po prostu dopiero wchodzi, ja nie wiem. Nie, ja myślę, że nie. Ja myślę, że on już wychodzi. Aha, to, to my nie my było się ani poprzednie Może my się spóźniliśmy, ale ja faktycznie go nie zauważyłem. Jakieś takie to było bardzo dziwne. Zresztą też nie widziałem plakatów na mieście. To też prawda. W ogóle zupełnie zero reklamy. Zero, nic, cisza. A, a, a, a film jest, myślę. Hmm. Znaczy, nie, nie, nie wiem, czy jest tego wart, ale to jest dziwne, takie dosyć. no, bo, no bo jakby promuje się na. Dobra, dobra, dosyć uprzężenia. Dobra, tak. dosyć pieprzenie. Do rzeczy. Do pływęty. Do pływęty. Pływęta jest taka, to jest bajka. Dobra, teraz moje pytanie. Czy jego poprzednie filmy to też były bajki? Na pewno w jakimś stopniu. W jakimś stopniu? Jak bardzo, du jak bardzo dużym stopniu. Bo w tym to filmie jest w tym filmie, bardziej czuć tą bajkę, tak? To znaczy, to jest bardziej taki. Um, to jest już taka bajka rażąca w oczy. Ja myślę, że to jest najsłabszy film Szyjama na z tych wszystkich, nie, które no widziałem. Myślę, że tak. Myślę że tak. tak. myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie nie. jestem w stanie to powiedzieć. Poziom. O, nie zgadzam się. Nie Nie, no poziom jakby. Znaczy, po Film. Tak. Film, film. Zacznijmy od tego, od czego zacznij. O, Ok, zacznijmy od tego. Film opowiada o właściwie kierowniku domu. W motelu, tak? No może nie kierowniku, o takim... To się nazywa pan, dozorca. taki handyman. Taki dozorca, który naprawia różne rzeczy. Zresztą pan, którego gra, Paul Diamanti, ja dobrze pamiętam nazwisko, pol Diamanti. To jest pan, który, którego możecie znać z, z, z takiego filmu, który ostatnio z, też szybko jakoś tak przemknął sideways, przez polskie, yeah. polski kina, czyli sideways, bezdroża, zresztą bardzo fajna rola. Świetny aktor, bardzo dobry, taki charakterystyczny. E, mm -hmm. y, takich, y, takich tłuściutkich samotników zawsze grywa, jakichś takich zakompleksionych, y, zamkniętych w sobie. I tutaj to jest dokładnie ta sama rola, ale on jest dobry w tych rolach, to jest dobry aktor warsztatowo mm -hmm. i taki przyzwoity. To bardzo najczęściej widzieliśmy go w filmach drugo, znaczy jako rolę drugoplanowe. drugoplanowe, tak. A tutaj akurat miał taką bardzo fajną, pierwszoplanową rolę. Tak, bardzo e, przyzwoito. W ogóle bardzo mało znanych aktorów gra. Tak, to też trzeba, to znaczy u Shyamalana rzadko jest jakaś taka bardzo znana obsada, z jest jakieś nazwisko, no, które w ciągnie... osada. No tak, w osadzie rzeczywiście było więcej było. takich. No tak, rzeczywiście. To był na, chyba najlepiej obsadzony film jego. Z, takim jest, nieważne, abstrahując, film opowiada o e, takim właśnie m, dozorcy, który tam pracuje w takim hoteliku. W takim właściwie moteliku z basenikiem, e, ma jakąś tam przeszłość straszną, ukrywa się przed światem, bo mu zmarła, zabili mu żonę, dzieci, jest zamknięty w sobie i nagle wyłazi mu z basenu nimfa i zaczyna mu opowiadać, że tu jest właściwie, on jest jakimś wybrańcem i jest jakaś przygoda, dobra, on ma dobra, dobra, dobra, okay, okay, okay, Nie, okay, nie okay. będę wchodził w szczegóły, no w każdym razie film, Bajka. film jest mocno bajkowy i teraz w tej całej konwencji bajkowej jakoś tak, mm, mam wrażenie, że Shiaman się trochę pogubił. To znaczy, to jest już za bardzo bajka. Nie, to ja się nie, nie zgadzam. Film, film wypłynął w ogóle od samej bajki. To znaczy, on stworzył dla swoich dzieci bajeczkę na dobranoc i po prostu wy, wychodząc od pewnego mitu, którego sam był autorem stworzył, uwspółcześnił to, stworzył właśnie taką historię, jaką mieliśmy możliwość oglądać. Nie, nie, nie do kupienia jest moim zdaniem. Znaczy już pod, pod sam koniec to się dobrze ogląda rzeczywiście, bo Jamal ma taki warsztat, Dobrych, e, fajnych ma... ma świetny warsztat, tak. ma świetne zaplecze przede wszystkim. On potrafi ure, urealnić każdą bzdurę, ale te bzdury na końcu Wyłażą. Wyłażą. I już przy zakończeniu jakby poziom absurdu, ym, znaczy no nie, ja da, się tego, nie da się tego kupić na poważnie. Znaczy, nie Piotr, okej, okay, ja, ja wiem, że ty jesteś fanem fin, kina Nowej Przygody i, e, i e, Joe i tak dalej. Okej, okay, w porządku, ale to gdzieś tam e, te filmy gdzieś tam, w, które były kiedyś tam robione, Miał jakiś taki dystans do, do siebie. A tutaj, iż Yamalan operuje takim warsztatem, to wszystko jest zrobione bardzo poważnie. Mm -hmm. To znaczy, tutaj jest ciężko złapać y, moment, w którym on. Y znaczy, rzeczywiście nie ma, nie, ma, nie ma spójności, są takie momenty, jest na przykład taki moment, w którym e, film po, polega na, na takim odnajdowaniu się zespołowym, wszyscy muszą, cały ten hotel, każdy ma swoją przydzieloną funkcję w tej bajce, tak, i musi, musi wykonać tą funkcję, musi odnaleźć w sobie jakąś tam moc. moc taką, tak, i musi pomóc, jeden jest uzdrowicielem, drugi jest tłumaczem, trzeci jest kimś tam i tak dalej, i tak dalej, i to jest wszystko bardzo fajne. Jest jakaś taka scena, w której oni wszyscy współdziałają, żeby uzdrowić tą nimfę, która jest, która jest tam pogryziona przez jakieś potwory, nieważne, nieistotne. Świetnie zagrana scena, ja to w tym momencie sobie uświadomiłem, bo to zrobiło, gdzieś tam na mnie wrażenie zrobiła ta scena. Jest świetnie zagrany działant i rzeczywiście poszedł po całości. Jest bardzo ładnie nakręcona, bardzo ładnie zagrana na jednym długim ujęciu. No tylko, że potem przechodzimy do absurdu, tak? To znaczy mamy jak, jakąś taką zupełnie absurdalną scenę, nie wiem, czy potem, czy przedtem, jakoś tak blisko, mhm. w której e, krytyk filmowy, jeden z gości hotelowych, e, na bieżąco komentuje e, bestię, która go pożera, jakby bawiąc się konwencją, mówiąc że, że, znaczy mówiąc do nas e, z ekranu, że, że to my jesteśmy widzami i właśnie obserwujemy scenę, w której potwór go zabija. E, z jednej Już strony rzad. mamy bardzo poważną scenę, taką, taką mocną, że chcemy w to uwierzyć, z drugiej strony mamy mhm. takie klapnięcie popysku i jakby pokazanie nam, że to nie jest prawda, że to jest to tylko jest bajka, tylko konwencja, nie ma, nie, ma, nie ma spójności. Nie ma spójności. to znaczy, ja rozumiem, że on się może bawi konwencjami, bawi się z widzem. Jego ja bardzo to cenię. Niemniej jednak, ja widzę, że on ma w kinie misję do spełnienia. To znaczy on sam sobie tą misję narzuca. Tą misją jest próba przekazania ludziom, że każdy jest kimś wyjątkowym mm -hmm. i tak dalej, tak dalej, tak dalej. I podobnie jak było w Niezniszczalnym, tak samo tutaj kładzie duży nacisk na zwykłych ludzi, którzy później okazują się ludźmi jednak niezwykłymi. Mm -hmm. To jest to, co ci mówiłem w, po wyjściu z kina, <śmiech> że, że jakby... Ponieważ ja, piotek poruszył ten temat specjalnie dlatego, że uważam, że Niezniszczalny wbrew jakby powszechnym, obiegowym opiniom uważam, że Niezniszczalny jest fajne, najlepszym fajne. filmem przy Jamalana. I e, pomimo tego, że jakby nie, nie porównuję tego do Niezniszczalnego, bo rzeczywiście jest gdzieś tam ten wątek, on go kontynuuje i to jest fajne, ale w Niezniszczalnym to było rzeczywiście dużo bardziej wysublimowane, dużo bardziej, bardziej potraktowane na poważnie, dużo bardziej można było w to uwierzyć, niż w, w tej takiej pomieszanej bajce. Znaczy ja. w niezniszczalnym. W niezniszczalnym chodziło po prostu o to, że ten mit superbohatera został po prostu taki odbrązowiony. To było wszystko takie znormalizowane. Mhm. Nie było żadnego, żadnych niebieskich rajtuzów, mhm. żadnego latania, nic, tylko po prostu był zwykły człowiek, który jednak był niezniszczalny i potrafił, i, i można było rzeczywiście uwierzy, że ten człowiek może uratować... Okay. Tak, tak, tylko że to jest coś nowego. Zobacz, bo, yy, bo w niezniszczalnym masz jakąś, jakiś nowy koncept. No, jakiś nowy pomysł, no tak? tak? No, mm -hmm. A tutaj Shijamalan bawi się konwencją, tak naprawdę nie ma do powiedzenia nic nowego, tak? To znaczy, ma do powiedzenia tylko tyle, że każdy z nas ma swoją misję w społeczeństwie i powinniśmy się odnaleźć i kochać siebie takimi... Nie, nie, ale mi się wydaje, że... Mi się wydaje, nie, nie, nie. I działać się, jako nie, nie, nie. Jest, On tak, idzie krok dalej, on jest... idzie krok dalej. To znaczy w, w niezniszczalnym był facet, który, który był niezniszczalny, który miał jakieś moce i przez to on był wyjątkowy, natomiast tutaj tak naprawdę to ciągle są zwykli ludzie, no dobrze, no to są zwykli ludzie, ale... Może mają jakieś talenty, ale jednak... Ale to jest coś nowego według ciebie? No to, to, to jest w to tym momencie, że, że, że można, można zrobić y, jakąś... Znaczy, znaczy, ja nie rozumiem, znaczy, ja wiem o co ci chodzi. To nie jest nic nowego pod kątem kina, mhm. ale, y, ale w tym momencie chodzi o to, że on poszedł krok dalej. To znaczy, że nie musiał się już posługiwać jakimiś... Y, y, cytatami z, z komiksów, superbohaterów, tylko po prostu jego, jego kolejnymi bohaterami są zwykli ludzie. Mm. Ja myślę, że bardzo słabo jest rozwinięty wątek. Shyamalan sam, ja myślę, że to był on. Ja nie sprawdziłem. To on był, to był. Gra tam bardzo, bo zwykle on się pojawiał tylko w kameach, to jest też nowość. Mm -hmm. Tutaj już ma, ma jakąś taką Rul, rolkę sobie napisał. E, on fat... się pokłócił z powodu tej roli z, ze swoją producentką, która produkowała w, większość jego poprzednich filmów dlatego, że nie chcieli mu dać do, znaczy do zagrania roli w tym filmie, ze względu na to, że to nie jest profesjonalny aktor, to jest no po prostu tak. reżyser. No e I to jest konflikt jest, był bardzo podobny jak w przypadku Franka Millera w Sin City, kiedy, kiedy wszyscy się sprzeciwili, żeby, żeby nazwisko Franka Millera wystąpiło w, w napisach jako współreżyser i w tym momencie Rob Robert Rodriguez wycofał swoje nazwisko ze Stowarzyszenia Filmowców tam amerykańskich tylko po to, żeby, żeby nazwisko Franka Millera pojawiło się w napisach. I tak samo jest tutaj. Um, ten reżyser chciał wystąpić w filmie, chciał być rzeczywiście drugoplanową rolę mieć. Mhm. I, I, I miał. Na, miał. Na, na, na tak, tak, tak miał. I na bazie tego powstał konflikt, w wyniku którego pokłócił się ze swoją producentką, napisał na ten temat książkę i dlatego ten film jest produkowany przez Warner Bros., a nie przez, przez, przez, przez Disneya, który produkował jego hmm. poprzednie filmy. To znaczy, Disney mam na myśli całą tą korporację, dlatego że pod, pod Disney'em pracuje. Ten, ten, Bruckheimer? Bruckheimer też. Hmm. Wista i tak, tak dalej. Tak, tak, tak. spółki córki, no jasne. Ej, znaczy, ale to dobra, bo jakby do, zmierzałem do jednej rzeczy. Ej, ta jego postać, którą sobie mhm. wymyślił, którą sobie stworzył i ten wątek, który sobie stworzył snuty wokół tej postaci. Faceta, który któremu nimfa przepowiada, mhm. że napisze książkę, która, którą, zmieni świat. która zmieni świat, którą będzie czytał jakiś tam... Dobra, dobra, nie, wiem, nie, będę, nie będę wchodził w szczegóły. W każdym razie... Piotrek mi pokazuje, żeby nie spoilerował. To nie mhm. będę. W każdym razie ten wątek jest taki fajny, jest naprawdę poważny. Jest gdzieś e, taki zapomniany w tym wszystkim. W tym wszystkim on jest mocno zapomniany. E, jakoś tak zjada go to takie... Mm, takie zakończenie pełne akcji, zresztą przewidywalne bardzo, i takie płaskie, i takie proste, i takie banalne, i takie. Ten film się kończy, tak, jakby go uciąć taką maczetą. Wszystko się sprawdza dokładnie tak, jak powinno być jest triumf, patos, piękna muzyka i, i pokazuje się nazwisko reżysera. I to jest takie... Mm, no, troszeczkę byłem rozczarowany, szczerze mówiąc. Nie, troszeczkę bardzo byłem rozczarowany. To no, nie ale było to jest właśnie nie to konwencja bajki. Okej, okay, może jest konwencja bajki, w porządku, tylko po prostu nie ma z tego... Nie, jakby nie, nie skompensował mi tego niczym innym, tak? Nie skompensował mi tego żadną myślą, którą mógłbym sobie pomyśleć po wyjściu z kina na przykład no powiedzmy, jak sobie pomyślałem o po przypomnień zniszczalnym, tak? Zacząłem sobie myśleć. Że gdzieś zacząłem się zastanawiać, zaczęliśmy wtedy pani też rozmawiać na tym micie superbohatera amerykańskim. Jak, mm -hmm. jak to wygląda, jak to kształtowało tam kulturę komiksu i tak dalej, historię komiksu i tak dalej. No w każdym razie tutaj nie ma nic takiego. To znaczy, to jest taka bajka po prostu. No, no, ja, ja nie jestem w stanie mu tam powiedzieć więcej niż trzy, no. Więcej niż trzy, nie? I więcej mu 3, niż trzy mu nie powiem. Trzy plus może. A cztery no nie, nie, nie. Absolutnie. Nie, nie, absolutnie. Przy... Ja myślę, że nasz Jamalana to jeszcze niżej powinienem go ocenić, bo to jest bardzo zdolny facet. No, spodziewałeś się czegoś więcej, Świetne Świetny warsztatowo i taki naprawdę dobry... Świetny warsztatowo to jest to samo, co mówiliśmy na temat tego aktora, który występował w tym. W tym? Co to było? No. E, ten film, e, który oglądaliśmy, ten biologiczny. Biologiczny? No... Perfect life. A perfect life. O, tak, świetny tak. warsztat. A ten aktor był świetny warsztatowy. Tak, polecamy nasz odcinek tam. Ale ten reżyser jest inny. Nie, no dobrze, nie, nie, no uważam, że ten... e, no jestem trochę zawiedziony. Uważam, że to jest najsłabszy szyjama. Nie, tak nie uważam. Ja hmm. uważam, że najsłabszym była. Słuchaj, albo osada, albo. Kręgi. Osada była taka albo słaba. Albo osada, albo Kręta. Osada nie była zła. Osada nie była zła. Była oryginalna. Gustu. No kwestia gustu może, no ale w. E... <coughs> Znaczy, wie, dla mnie, on, on cały czas jedzie na sukcesie szóstego zmysłu. Wszyscy idą ciągle na jego filmy, dlatego że liczą na to, że kolejny jego film to będzie szósty zmysł. No tak, ale gdyby poniął gdyby kompletną klęskę kolejnym filmem, to po prostu byśmy nie oglądali jego filmów. Ale te filmy zarabiają, ludziom się podoba to, no, to co on robi. Mhm. Więc... Y więc nie, nie wiem. No, wy, wydaje mi się, że to, że, że to było słabe. Trzy no, ja plus, jestem... 3, 4 3 Trzy, cztery mniej. 3, 3, 3, 3, 3, mniej. E, kończymy e, utworem, który się nazywa Blind Girl. E, zespół albo wokalistka, bo Piotr wokalistka, nie zapiszał. Wokalistka. E, wokalistka nazywa się Adema Minki. E, I zapraszamy was do kolejnego odcinka E, może być trochę nietypowy, dlatego że będzie jubileuszowy. A nic więcej nie powiemy. Nic nie powiemy więcej. Nie, nie, nie, to jest tajemnica. E, powinniśmy go zrobić w miarę szybko, więc już po tym odcinku. Nasz, nasz, nasz, nasz. Y Public relation, nie wiem, kto Nasz był... PR marketing manager, Robert Stasz, którego gorąco pozdrawiamy, gotuje Wam jakiś taki niesamowity prezent na, na jubileusz. Także e, tych z Was, którzy wytrwali przy nas i nas czasami słuchają tego naszego ramolenia, zapraszamy, żebyście trochę jeszcze poczekali na, na wszinak, bo będzie bardzo nietypowo. o was. Okrza, I do następnego razu. Trzymajcie A. się. I look i look at you and I see you smiling back at me You pull me closer, we can talk without speaking And for the first time I feel what you really mean to me Whoa, I'm a blinded walking I look at pictures and see the life you've been living Jealous. You know I should have been a part of it Still I'm happy with the way it's been going Restless as you slowly turn your back on me I feel the anger building up inside, damn right And for the first time I see what I really mean to you